Słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM. Ja się nazywam Kamil Mazur, a wraz ze mną jest Miłosz Szymczak, który przy okazji też realizuje audycję. I dzisiaj przechodzimy, to jak co tydzień, do tematu gier wideo. Zacznijmy od newsów. To, co Miłoszu dzisiaj przygotowałeś? Dla mnie, dla naszych słuchaczy? Tak, tego jest jak zwykle sporo, bo sporo się dzieje w świecie. Gier i chyba, nie wiem, jest taki w ogóle okres w roku, kiedy się nic nie dzieje, wakacje chyba, tak? Jest tak właśnie, to jest nazwany sezon no, ogórkowy. ogórkowy. To nawet no. w każdej branży, nawet w tej nowej się nic nie dzieje to jest nie w turystycznej może coś się dzieje, w sumie, ale... W powolbie nie nadchodził taki właśnie wakacyjny okres, ale wszyscy wtedy będą i tak grali w Wiedźmina. Tak, wszystko już co miało wyjść weszło, więc nie mówimy już o nic Rynek pozamiatany. Tak, Zacznijmy od początku może najpierw od naszego podwórka. Box of Store to jest sklep otwarty w jakimś tam pośrednictwie, no to jest od Techlandu sklep. Tak. Internetowy z grami i on wprowadził taką opcję, że można sobie kupić karty przespłacone do... w celu kupowania gier w ich sklepie. To jest moim zdaniem chyba o tyle fajna opcja, że jak ktoś jeszcze jest niepełnoletni, czy po prostu nie ma konta bankowego man internetowego, może sobie po prostu z gotówki, którą uzbierał, dostał na urodziny coś, tak kupić taką kartkę. Do kiosku, do nas tak. w kioskach. Nie ale chodzi, no, nie chodzi o tę funkcjonalność, tylko o to, że jest konkurs zainteresowany, że jeżeli sobie w określonej w określonej kwoty nasze konto, to dostaniemy za, za darmo w tym Box of grę, no i to nie byle jaką grę, na przykład tam się pojawiła gra Watch Dogs. co za... Assassin's Creed Black Flag. Tak, jest to akurat to jest fajna gra, bo na przykład Watch Dogs, to powiedzmy sobie jest ciekawa, ale nie jest jakaś taka super. Ale jak, ja Black tak? Flaga kiedyś recenzowałem tak nawet jest fan fenomenalną grą. Więc ja osobiście polecam. No, co by nie mówić, są to gry AAA, czyli takie komercyjne, dość drogie swojego czasu przy premierze, więc na pewno okazja jest ciekawa. Dalej przechodzimy do informacji EA Games. Postanawia serię Need for Speed, która ostatnio dość podupadła, bo chyba z każdą kolejną częścią jest są one coraz gorsze i coraz mniej chętnie kupowane. Zamierzają ten tytuł zrestartować, tak to się określa, i wypuszczą po prostu Need for Speed'a bez żadnego podtytułu, no. bez żadnego numerka, więc to... Ciekawy pomysł. No to no, powiedzmy nieświeży, bo tyle jest figur, które zostały z numeracji i od nowa chcą. Ej, jak jaką byś wymienił? Dla mnie najbardziej charakterystyczny był Prince of Persia. O, a ja właśnie mam, mam myśli w tej chwili Tomb Raidera na przykład. A, no widzisz, czy dużo jest tutaj rzeczywiście. No Tomb Raider'ów był... one zawsze miały prawie, że numerki, nie, no potem przestały mieć, ale pamiętam, że na piątki chyba się tam jakoś W ogóle tym Need for Speedem też jest dosyć ciekawie, bo tam gracze mocno oczekiwali undergrounda, undergrounda kolejnego, a tu się okazuje, że to będzie, tak jeszcze nie wiadomo co, bo jest tylko pokazany jeden trailer i ma, ma sięgać do współczesnych, dawnych e, wyścigów ulicznych i tak dalej, więc ciekawe, ciekawe co panowie z EA zrobią i czy potrafią odbudować tą serię Need for Speeda. sobie nie mówić, Underground był bardzo fajny i bardzo odbywiany. najbardziej Najbardziej popularny, jedynka i później też no i później też Most Wanted po nich też był tak. bardzo, ale nowy Most Wanted się nie udał, więc coś poszło nie tak coś, ktoś, coś, ten. W każdym razie będzie za to odpowiedzialne studio Ghost Games, w które się składa w 80% z ludzi z Kryteriona. Które pady, tworzyło to poprzedniego. Tak, go, oni byli odpowiedzialni za poprzednie te, nawet te fajne nitwospiele robili ludzie z Kryteriona, więc... Yy, będzie, jest nadzieja. Jest nadzieja, jest nadzieja. Kolejna rzecz... Yy, Gra EarthCore Shattered Elements ukazała się na rynku, o niej będziemy dzisiaj mówić, bo dzisiaj y Michał ją którego tu nie ma, ale który się na tę okazję przygotował. Ale co ciekawe, ona miała wyjść na początku chyba tylko na iPady, o okazało się, że wyszła prawda, trochę później, ale i na iPady i na iPhony. What? Więc to jest y fajna sprawa. Może z, z premier można tak dodać jeszcze, że już 29 maja wyjdzie Splatoon na Wii U, czyli taki wielki tytuł na konsolę Nintendo. Ciekawa opcja oczywiście dla. Malowanie świata. Malowanie świata na swoich barwami. <gry> Można do tego dopas dopas dopas dopasować piosenkę, choć pomalił mi świat. <gry> Ale swoją drugą to jest jedyną gra, którą grałem w Nintendo, która mnie nie, nie odrzuciła. O tak, to jest reszta gier znamy takich dosyć dziwnych, bo one są mocno specyficzne. To jednak jest, jest taki krąg kulturalny gracza Nintendo i tego charakterystyki, gdzie z platą bardzo fajnie im się grało. No, mam jest taki CS w wersji dla Nintendo. No, no może dlatego mi się strasznie podoba. Jeszcze można było go przetestować w nocy z soboty na niedzielę, czyli w tę ubiegłą noc, można było przetestować o północy były problemy z łączeniem i przedłużyli to do, do godziny drugiej w nocy. Można hmm. było pograć w z Plotum, jeżeli się miało konsole oczywiście w domu. Kolejna rzecz, Hellrate, czyli tytuł, który powstawał w pewnym momencie równolegle z Dying Lightem. Jest to takie dark fantasy, ono było nawet pokazywane, na niektórych targach gier, m.in. na Hall of Games w Roocawie, można było sobie pograć, ale twórcy stwierdzili, że wyszło nie to, czego oczekiwali, nie to, no, że nie ma szans ten tytuł na y, duży sukces. Oni teraz chyba praktycznie się biorą to takie poważne gry, nie jakieś takie półśrodki i stwierdzili, że odkładają y, ten tytuł na półkę, Oczywiście nie jako gotowy, tylko jako taki projekt Zawieszony I muszą go trochę od nowa przemyśleć Więc nie wiadomo, czy w ogóle wyjdzie, czy pod tą nazwą Ale cały czas mają zamyśle Dark Fantasy, więc może coś z tego wyjdzie Z jednej strony trochę smutne, wiadomo, że jakaś gra z naszego tutaj rodzimego wrocławskiego podwórka Została odłożona w tryb zawieszony A z drugiej to może rzeczywiście ta firma już jest na tyle rozwinięta Tyle taką ma że, nikt jej że nie chce ta... tak. nie, nie wypada Nie wypada no, w każdym razie obecali, że te siły, które zostaną zwolnione, przyrzucają się na na który jest jak najbardziej cały czas wspierany, cały czas się coś dzieje. O dziwo nawet promocyjne akcje na mieście się dzieją, jak wspomniane niedawno na naszym Facebooku Jak to było? Jak to się nazywało? Zombie. zombie Walk, właśnie, zombie walk, który się odbył we Wrocławiu. Bardzo fajna akcja, moim zdaniem. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o gry, oczywiście jesteśmy cały czas w Polsce, więc mówimy o Wiedźminie. A. Jesteśmy, no może nie świeżo, ale tuż po jego premierze i... Mm, bo się dużo rzeczy wydarzyło od tego czasu, bo to ile jest? 24 to 5 dni od premiery Wiedźmina minęło, ale już na przykład się ukazała łatka 1.0.3. Która oczywiście poprawia szereg różnych błędów W tym poprawia stabilności i tak dalej A ten swoją drugą z Wiedźminem Było bardzo dużo tych słów krytyki przed, przed premierą Że nie zrobili tego tylko downgrade'a down gry A ostatnio widziałem, że już ktoś tam Nagrzebał tak, że można ustawić sobie już ultra Tak, ktoś się dokopał do ustawień I podmieniał na te ustawienia Głównie chodzi o shadery W sensie zmienili model oświetlenia całkowicie Żeby był bardziej wydajny w tych przepastnych lokacjach no i, i to zmieniło o tyle postrzeganie tego świata, że faktycznie wydaje nam się, że to jest to downgrade. Ale mimo wszystko na no tekstury są tej samej jakości, więc tylko model oświetlenia pozostaje, ale oni to też będą w łatkach zmieniać. To jest Zyrałem, Też, wiadomo, kocha, że trzeba mieć dwa GeForce'y Titan'y, żeby to wszystko działało. Tak, tak ktoś to zmienił właśnie stwierdził, że on ma e, karty graficzne działające właśnie pod, w tym trybie. E, tam są różne nazwy dla różnych producentów. Bo Crossfire jest. Crossfire to... dla, ATI. dla Ati. Tak, Aha. a dla NVIDIA było coś innego. Mniejsza auto. W każdym razie da się wycisnąć z tego budźwina jeszcze, więcej. Mimo, że nadal wciąż jest bardzo ładny moim zdaniem i mimo, że ja gram na detalach średnich na swoim komputerze. bo a ja jeszcze nie gram, bo chcę skończyć ten semestr. Tak, w każdym razie y, z Wiedźminem jest też y, taka akcja, że... Y, czegoś się nie powiedzieć? Okej, okay, mniejsza. Przejdźmy dalej, bo tu się jeszcze dużo dzieje. E, mianowicie chciałbym opowiedzieć teraz o tym, że Ethan Carter, a mianowicie tytuł o nazwie Zaginięcie, Ethan'a Cartera, y, ukaże się teraz na konsoli PS4. Przy czym specjalnie na tę okazję przenieśli jej twórcy, twórcy tej gry, przynieśli cały silnik na. Cały silnik. Zmienili silnik na Unreal Engine 4, czyli ten taki najbardziej wypłasiony, najnowszy, najładniejszy. I co prawda będzie w 30 klatkach na konsoli PS4, ale to nie, to nie, nie jest dziwne, ponieważ. No, będzie oszłamiająca w tym Full HD i na tym nowym silniku. I przy okazji też wyjdzie łatka, która zmienia na ten silnik dla wersji pc -towych. I ona będzie dostępna dla pc za darmo, więc będzie można i Tana. bardzo dobry Jeszcze ładniejszego i Tana obejrzeć, tak. I może jeszcze taka informacja, że ma wyjść trzecia część kozaków. Nie wiem, czy ktoś kojarzy jeszcze tę grę, to jest gra w ogóle tworzona przez ukraińskie studio, tak? Ukraińskie, tak. Bo to u nich ci kozacje właśnie na tych ich, ich terenach się zwyk, yy, zwykle znajdowali. Oj, to kozacy są po całej tej woli. Jest to wojsca, ich jest od cholery. W każdym razie ja pamiętam pierwszą część kozaków i Oczywiście, nie wiem, czy na miał multiplayer, ale jak grałem z komputerem, to było bardzo, bardzo ciężko. Właściwie ja się ledwo do, dopiero co rozwinąłem, jakieś mójne postawiłem, a on już przychodził z wojskiem i ścierał mojej miasto z powierzchni ziemi. Co ciekawe, właśnie te trójka ma być firmę jedynki, więc może poziom trudności też zachowają. A jeszcze na szyku mam 1 to bardzo fajna wiadomość. Jak o przyszłości wspominałem, jeżeli ten karter będzie tylko w 30 fpsach w klatkach, to od tej chwili na YouTubie można oglądać streamy już w 60 fpsach. Więc szał, XXI wiek. I tak, że będzie można streaming przewijać do tyłu, a później dawać sobie na przykład z przy, przy oglądania do przodu. Tylko moim zdaniem, bo oglądaliście kiedyś ostatnio w ogóle jakiś streaming na YouTubie, bo ja, mnie kojarzę, ja się. nie kojarzę. Ja też nie oglądałem, ale podobno dużo ludzi ogląda, bo oni współpracują z jakimiś innymi dwoma platformami że to hmm. działa. A kolejny news na tyle smutny, albo na niektórych wesoły. Blizzard zawiesił konta 100 tysięcy graczy w WoWie za używanie botów. Co ciekawe, właśnie teraz Blizzard ma taki problem, bo mi uciekło ponad 3 miliony graczy, a teraz rozprawiają się jeszcze w taki sposób z, z osobami, których nieuczciwy sposób grają. Co prawda to jest tylko ban na 6 miesięcy, nie tak jak oni zawsze dywali tylko permy, tylko permy. Więc dla niektórych to jest zła wiadomość, a dla niektórych bardzo dobra. No o tyle fajnie, że nie będziemy grać z oszustami. To jest zawsze na plus. I przechodzimy do pierwszego tytułu, który dzisiaj wam przedstawimy. A przedstawił go ma właściwie Michał, którego nie ma zamiast studio, ale który przygotował się na taką ewentualność i nagrał wszystko y co zresztą za chwilę usłyszycie, mowa mianowicie o grze Earthcore Earth Shattered Elements. W sumie nie będę dużo mówił o niej, bo Michał wszystko Wam o niej wyjaśni. Wspomnę tylko, że tak, tak jak mówiliśmy przed chwilą w newsach, że jest to tytuł, który ukazał się niedawno, yy, niedawno na, na urządzenia z iOS-em, czyli na iPhone'y i iPady. I jest stworzony przez rosyjskie studio Tequila Mobile. Zresztą więcej wszystko właśnie w tej chwili od Michała. Minęło już trochę czasu od tego, jak mówiliśmy o nowej karciance, która powstaje tutaj we Wrocławiu w studiu Tekila Mobile. Było to Earthcore Shattered Elements. W końcu doczekaliśmy się premiery. Wcześniej rozmawialiśmy z producentem kreatywnym. Zresztą rozmowę mogliście obejrzeć i posłuchać na naszym YouTubie. YouTube.com ukośnik masz 3 życia. O co chodzi w Earthcore? Bo tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy tylko o tym, że to będzie karcianka, która będzie miała jakby nowy system. System, którego nigdy wcześniej w karciance nie było. Jak to się sprawdza w praniu? Zacznijmy od początku. Jest to oczywiście karcianka, która składa się jakby z walki trzech żywiołów, wody, ognia i ziemi i walka polega na tym, że woda zawsze wygrywa z ogniem, ogień zawsze wygrywa z ziemią, ziemia zawsze wygrywa z wodą. Jest to swego rodzaju taki powiedzmy walka papier, kamień, nożyca. Każda karta, którą rzucamy, ma jakiś tam poziom ryzyka. Jeżeli chodzi o ryzyko, to, to jest jakby ile życia zabierze na to, nam ta karta, jeżeli przegramy. Standardowo powiedzmy, że karta ma 6, rzucamy ją do walki, przegrywamy, to 6 życia jest nam zabrane. Jest to całkiem ciekawy pomysł, zwłaszcza, że nie mamy tutaj kart o określonym ataku, więc tak naprawdę o tym, jak szybko wygramy, decyduje to, jak mocne karty wystawia przeciwnik. Żeby nie było, że to jest tylko po prostu takie coś, że wygrywa ten, wygrywa ten, tracimy życie. Oprócz tego każda karta może mieć jakieś skilla, skilla, którego możemy aktywować raz na turę, na przykład zadać komuś dodatkowe obrażenia, zmienić żywioł, takie rzeczy. A oprócz tego mamy też bohaterów, którzy mogą posiadać trzy na raz. To są najmocniejsze karty, które zazwyczaj, gdy dostajemy, posiadają tylko jednego z tych skili. Pozostałe tworzymy za pomocą craftingu. I to jest chyba jedna najbardziej taka nowość, jeżeli chodzi o karcianki. A mianowicie crafting. Każdego bohatera możemy sobie ulepszyć za pomocą właśnie craftingu. I wygląda to w ten sposób, że niszczymy inne karty, zwykłe karty, które posiadają jakiegoś skilla. Posiada, musimy ich posiadać po, powiedzmy po trzy. I wtedy tego skilla nasz bohater dostaje też na swojej karcie. A więc kombinacji jest po prostu niesamowicie dużo. Twórcy mówią, że będzie to około 500 tysięcy kart. Zobaczymy. Znaczy na pewno wcale się nie zdziwię, jeżeli tych kombinacji będzie tyle, no bo skill jest trochę, więc na pewno, na pewno będzie to podobna liczba. Myślę, że to na pewno jest jedną z rzeczy zachęcających do zagrania w artcora, no bo jednak nie mamy tutaj konkretnych kart, które zdobywamy, mamy karty takie, jakie sobie stworzymy. Gdzie możemy wykorzystać te karty? Bo trybów gry oczywiście jest więcej niż jeden. Pierwszy z nich to oczywiście przygoda, gdzie mamy pięć ksiąg fabularnych, w każdej powiedzmy 10 yy, misji, 10 walk. Yy, jedna, taka, jedna taka księga to jest około godziny, może trochę ponad godzinę rozgrywki. No i zależy też od tego, jak będziemy sobie radzili. Jeżeli nie będziemy sobie radzili, no to zajmie nam to dłużej. Yy, za każdą wygraną dostajemy oczywiście na Jakieś tam karty, golda, którego potem możemy wykorzystać do kupowania nowych paczek, do yy, odblokowywania różnych rzeczy. Oprócz tego, trybu przygody mamy też tryb areny, który jest takim powiedzmy odpowiednikiem Constructed w Hearthstone, gdzie mamy gry jakby, rankingowe. Zaczynamy na niższym rankingu, musimy wygrywać, żeby piąć się po szczeblach kariery. Yy, oprócz tego możemy też zagrać zwykły pojedynek z losowym przeciwnikiem albo ze... Swoimi znajomymi. Czyli jednak multi jakieś tam jest. Na pewno będzie jeszcze rozbudowywane. Póki co jest, no jest takie dosyć proste. Do tego mamy jeszcze tryb klaser. Klaser to oczywiście miejsce, w którym trzymamy wszystkie nasze karty. Możemy zmieniać sobie nasze talie. Możemy usprawniać sobie nasze talie. Ulepszać bohaterów, tak jak już wcześniej wspomniałem. Do tego jeszcze mamy miejsce, gdzie mamy questy. Za questy dostajemy albo diamenty, które są jakby walutą premium, albo. Golda, którego oczywiście możemy przeznaczyć na zakup nowych paczek. Ciekawym pomysłem jest stworzenie jakby trzech frakcji, do których możemy należeć. W zależności od wybranej frakcji różnią się trochę nasze karty, yy, różnią się trochę nasze umiejętności. Na szczęście, jeżeli wybraliśmy pochopnie na początku, to potem możemy sobie tą frak frakcję zmienić. Nie ma problemu. Nie jest to na szczęście wybór, który do końca życia już będzie yy, za nami chodził. Co jeszcze, jeżeli chodzi o grafikę, bo to w sumie też jest dosyć ważny element, jeżeli chodzi o grę. z jest Mobilna, która wyszła w tym momencie na iPada i iPhone'y. Wygląda bardzo ładnie, animacje są bardzo, bardzo przy, przyjemne, przyjazne, tak bym to może powiedział. Karty wyglądają całkiem porządnie, grafiki są bardzo ładnie namalowane, narysowane. Na pewno dobrze się na tę grę patrzy. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to może te księgi fabularne, które mają mapki takie... No, wyglądają poprawnie, ale szału jakiegoś wielkiego nie ma. Jeżeli chodzi o muzykę, to muzyka jest przyjemna. Nie przeszkadza w grze. doskonale pasuje do klimatu fantazji i co ciekawe pojawia się tutaj głos Piotra Frączewskiego, to jest też bardzo wielka zaleta. Może dlatego, że no po prostu od razu widać, czuć profesjonalizm, jak, jak usłyszymy głos Piotra Frączewskiego, który mówi nam tutaj w częściach tutorialowych, yy, mówi nam w trakcie walki, a więc yy, to jest na pewno bardzo duża zaleta. Gra wyszła na iPady i iPhony. Ja jako, że mam tylko tablet z Androidem, to niestety nie było mi dane zagrać w niego na, na iPadzie, ale yy, odpaliłem sobie na moim starym, poczciwym iPhoneie 4S. I byłem, muszę przyznać, zaskoczony, że, że gra działa w miarę płynnie. Oczywiście czasy ładowania nie są może jakieś najlepsze, trochę to jednak trwa, ale biorąc pod uwagę jaką moc ma ten telefon, to wszystko działa nadzwyczaj poprawnie. Zresztą czasy są podobne jak w Hardstone, może nawet trochę szybsze, więc nie musicie się przejmować tym, że wasz telefon będzie za słaby. 4S iPhone to już jest zdecydowanie wystarczająca konfiguracja, żeby jednak w Earthcora zagrać. I ja bardzo serdecznie polecam wam, żebyście zagrali w Earthcora, earthcora bo gra jest oczywiście darmowa. Jest to gra w modelu free-to-play, czyli, czyli jeżeli będziecie chcieli wydawać na nie pieniądze, możecie, jeżeli nie chcecie, to też będziecie się dobrze bawili. I to jest zdecydowanie największa zaleta. Możecie sobie sprawdzić po prostu, czy gra wam odpowiada. A jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie Wam odpowiadała. A jeżeli spodobała się na tyle, że będziecie chcieli coś za nią płacić, no to też taką opcję będziecie mieli. Ja ze swojej strony serdecznie Earthcora polecam, może nie, nie tylko dlatego, że jest to gra z naszego wrocławskiego tutaj podwórza, czyli ze studia Tequila Mobile, ale również dlatego, że to jest naprawdę bardzo ciekawy tytuł, zresztą zagraniczne portale również zachwycają się nowym systemem karcianym, który został tutaj wymyślony, więc na pewno warto Earthcora sprawdzić. Tak jak słyszeliście przed chwilą wielokrotnie, była to recenzja gry Earthwork Shattered Elements, która okazała się niedawno na platformie iOS i to by było wszystko, to była recenzja przygotowana przez Michała Hawełkę i przechodzimy do kolejnego dzisiaj przedstawianego wam tytułu, którym jest gra Homefront. Homefront. I pierwszy raz chyba w historii tej audycji będę recenzjował grę, która mi się nie podoba. No, nie podoba. Żeby to jest ostrzec. w ogóle w naszej element, żeby mówić o czymś, co nam się nie podoba, zwykle mówimy o czymś, co jest fajne, co warto, co warto zagrać, co warto A właśnie kupić. jak tutaj chcę ostrzec, bo ta gra, Homefront, jest teraz bardzo mocno w wielu promocjach, można dostać za naprawdę niskie pieniądze, ale mimo wszystko uważam, że te pieniądze byłyby i tak czy siak wywalone w błoto. Myślałem, że obniżyli cenę do takiej wartości, żeby faktycznie nie, nie, nie było żal. No, to już, to już można wtedy spróbować na, na, jakby na, na własnym doświadczeniu, czy ta gra się spodoba. Ja dałem się jakby naciąć, bo pamiętam, że ta gra w 2011 roku, kiedy ją też kupiłem, ona miała gigantyczny marketing. To był nad reklamy, to było wszystko. Ta gra była tak strasznie zachwalana ee, przez właśnie różne reklamy komercyjne. Czy też nawet tej kupowałem w pudełku, to była taka fajna nadbransoletka na rękę. To pamiętam, że mnie urzekła taka gumowa, że a wtedy kupię tego Homefronta. W z zwykłym wydaniu. W wydaniu. I to w normalnej cenie, więc ludziom a może być fajnie, jak gra fajnie się powiedział, kupię ją. I wtedy się z zawiodłem. Ostatnio też, jak powtarzałem tę grę, z zawiodłem, e, bowiem ona się strasznie fajnie zapowiadała, bo nawiązuje do takich wydarzeń, e, gdzie jeszcze chyba żadna gra nie, nie robiła tego, bowiem Homefront opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o takim fron, froncie domowym. Rzadko widzimy gry, gdzie jesteśmy typowym Amerykaninem, który broni Ameryki u siebie w Ameryce. To jest akurat dziwne. Gra przenosi nas do przyszłości, do roku 2027, gdzie Stany Zjednoczone są już 10 lat w głębokim kryzysie, spowodowanym brakułem paliw. Yy, I przez to wiadomo, że jak w Ameryce nie ma paliwa, to są błądy sprzeciwy społeczne i tak dalej, a w tym czasie Korea Północna zjednoczyła się z Koreą Południową, przejęła Japonię i inne kraje azjatyckie ościenne i bardzo mocno urosła w potęgę. W czasie, kiedy Ameryka topiła się w swoich własnych problemach, oni zdążyli wypuścić satelitę, niepostrzeżenie właśnie na orbitę, która się później okazała, wysłała wielki, ogromny taki impuls elektromagnetyczny, który po prostu sparaliżowały Stany Zjednoczone. A Korea w tym czasie zrobiła inwazję. I my wcielamy się w postać Jacobsa. Jacobs, jak nasza kawa tutaj Jacobs, jest właśnie tak jak ta kawa, bardzo taka nijak jest w sumie, jest strasznym prostą osobą. Dowiadujemy się, że on jest pilotem na początku i na końcu też jest wiadomo, że jest tylko pilotem. Jesteśmy Amerykaninem, który jedzie autobusem, i jak jedziesz tym autobusem, to wiesz, że zaraz coś w niego uderzy, że będzie katastrofa. I rzeczywiście coś z niego, ostrzał rakietowy i jakby z transportu wyciąga nas ruch oporu, którego teraz my też stajemy się członkiem. Dołączamy do czteroosobowej drużyny, równie strasznie nijakiej jak my sami, która po prostu walczy z Korrańcami na, na swoim własnym terytorium. I. Dla mnie to jest szokujące, że gra, która jest postawiona na Unreal Engine 3, yy, wyglądało tak brzydko. Ta gra już 5 lat temu, kiedy miała 4 lata temu, przepraszam jak miała premierę, wyglądała jak 7-letnia gra, więc teraz to jest dopiero już emeryt wśród grafiki, tak. Yy, w sumie sama gra. Nie nawiązuje, nie, nie wymyśla jakichś nowych rzeczy sama w sobie. Oprócz fajnej fabuły, którą mi tak strasznie jakby sknocili, bo gra jest oskryptowana do potęgi, ale oskryptowana tak jakby w niefajny sposób. Nie tak jak Call of Duty, które te skrypty, mimo że są, to są one jakoś fajnie zrobione. To tutaj te skrypty w ogóle nie działają. Typu są sceny, że podchodzimy do żołnierza koreańskiego, który stoi przed nami. I on nas nie widzi, dopóki nie wejdziemy jakby w strefę jakby działania skryptu. I dopiero wtedy on działa. Albo też wkurzająca straszna rzecz, otwieranie drzwi. My w grze nie otworzymy własne ręcznie ani jednej pary. Rozumiem, że to zawsze nasi jakby współpracy z broni. Te, te trzy osoby. Oni zawsze otwierają te drzwi i to jest na tyle śmieszne, że czasami się znajdują jakieś błędy, jakieś glicze, że się zablokują i wtedy trzeba restartować poziom okno. Ale oni nie, nie mogą zginąć ci towarzysze? Nie, nie mogą. Co mieliśmy czy co? A już do na końca nawet nie pamiętam. Oni nie, nie, nie, nie ginęli. W ogóle w tej grze też było trudno zginąć, bo SI e, przeciwni, przeciwnika, sztuczna inteligencja też jest bardzo słaba. Oni po prostu idą na, na siłę, na, jest ich dużo, strzelają i też zawsze jak mnie ciekawi, zawsze obserwuję w grach, jak się zabije przeciwnika. Mhm. Czy ciało znika? I rzeczywiście tam znika. Jest. Ja Kosimy całą ulicę z okna, później schodzimy, nikogo nie ma pusto, jakby się nic nie stało. Gra sama sobą jakby e, reklamowała się tym, że z, ona pozwoli sobie na to, na co inne gry sobie nie pozwoliły, na jakieś takie brutalne sceny. I tak naprawdę nie ma tych scen. Jedyne to jest coś, na co rzeczywiście robi wrażenie, ale co też zepsuli, jest scena, gdzie nasi bohaterowie chowają się w grobie masowej zagłady, że przed krańcami, ale to też. Oni stoją nad nami, my leżymy wśród tych ciał i rozmawiamy przez radio. Też taka trochę nierealistyczna scena, więc ogólnie słabo. Gra kradnie trochę dużo pomysłów z e, Call of Duty chociażby. E, takie sceny jak, nie wiem, skradanie się, bycie snajperem z dużych odległości. Znamy to z Call of Duty. Strzelanie z tym samolotem, co z góry leci i na mierzenie znam tylko ze Call of Duty. Jedyne, na co oni się sami porwali, to jest fajny motyw, był sterowaniem Goliatem. Goliat to jest taki pojazd e, z, bezobsługowy który jeździ sam i my tylko zaznaczaliśmy jakby jego działkę gdzie ma strzelać. I rzeczywiście biegliśmy jakby w czasie gry, ten samochód, to pojazd właśnie, czy tam wielokołowy, jechał obok nas my zaznaczaliśmy wiązką laserową, gdzie ma strzelać i on w tym momencie właśnie ten obszar obserwował i, i krył to ogniem. O, bardzo fajne. Ale na przykład z tymi akcjami, o których mówiłeś, no to Battlefield też wziął sobie z Call of Wiadomo, że oni już tak między sobą bardzo mocno tym jakby żonglowali, tylko Homefront... Może tym przez to, że ta gra też trwa niecałe 4 godziny, można w nią przejść, to też jest wszystko skondensowane, jest za szybko, ten impuls elektromagnetyczny i, i tyle, i bronimy Ameryki. Jesteśmy ruchem oporu, Nat zdarza się wojsko amerykańskie, że jeszcze jereczki wojska i, i istnieje, e, gra nawet ma swoje multiplayera, ale to już to jest w ogóle mm, klon Call of Duty, więc ja grałem chyba chwilę tylko w, te, w, w tą wersję multiplayerową, więc ja osobiście mogę wam tę grę odradzić. Chyba, że naprawdę chcecie już za niskie pieniądze ją wziąć. Jednak to jakąś tam rozrywkę na te cztery godziny daje. Fajna jest muzyka. To trzeba przyznać, chociaż głosy podkładanych aktorów są bardzo sztuczne. Nie, nie są tacy przejęci. Widać, że większe pieniądze poszły na ten aktorstwo tych, z um, marketingu, co zamawiali na kupno gry, niż na tych już w grze. Więc ja serdecznie wejdę te gry nie polecam, chyba że naprawdę chcecie już sprawdzić na, na, na swoim tym. Model strzelania jest taki, no, poprawny, więc to jedynie ratuje trochę tą grę. Przypominam, że słuchacie audycji Masz 3 Życia w Akademickim Radiu Luz na 91 6 FM i teraz przechodzimy do naszej ostatniej gry, do gry Miłosza, która nazywa się Last Word. Tak, Last Word, czyli po polsku ostatnie słowo i należy to rozumieć tak, jak to rozumiemy w tym frazologizmie, że do kogoś może należeć ostatnie, ostatnie słowo. Albo jeszcze inaczej, chodzi o to, że yy, to jest gra w stylu japońskiego RPG, czyli takiego RPG, gdzie je starajemy postaciami i angażujemy się w walki motyw jest w sumie podobny. Ale o, o tyle się różni od z, z takich zwykłych, popularnych RPG, że w tej grze nie walczymy na miecze ani łuki, tylko na, na słowa. Zaczyna się w sumie tak, że nasza bohaterka, czyli Witty jak to było? Witty. Ciężka nazwa, prawda? Tak, nie. Chodzi o to, że w tej grze jest bardzo dużo takich żartów słownych, po angielsku pan, czyli e, no, na, na przykład właśnie imię na naszej bohaterki jest e, takim żartem, bo ona się nazywa Witty Gossip e, i to się tak pisze w dziwny sposób, ale jak to się wymawia, to można to zinterpretować jako Witty Gossip, czyli żartobliwa plotka. Coś takiego. I każdy z bohaterów ma takie prawie że imię, z, z, które kojarzy się nam no, w jakiś sposób z, z rozmawianiem, z dyskursem jakimś. E, bo nasza bohaterka zaczyna grać w ten sposób, że wchodzimy do y, posiadłości profesora Chatters, czyli takiego profesora Pogawędzkiego, coś takiego, jakbym w tak na polskim mm -hmm. tłumaczył. I tych ty żartów Kaduły. jest bardzo dużo. Tak, są, to, to są takie suche żarty, to jest, jak u nas rozumiane w ten sposób. Y, to, to takie bardzo prymitywne żarty słowne. I zaczynamy właśnie w ten sposób, że wchodzimy do rezydencji, do której wprowadza nas taki bardzo dziwny, trochę niemiły, trochę gburowaty, y, jak to się nazywa, servant służący. Tak to możemy nazwać. Mm -hmm. Wchodzimy do tej willi z innym, z takim w sumie pierwszoplanowym bohaterem Seymorem, który jest bardzo nieśmiałym chłopakiem, a mimo to został zaproszony razem z nami na taką imprezę do posiadłości profesora Chetersa, gdzie chodzi głównie o to, żeby ze sobą rozmawiać i rozmawiać w sposób inteligentny, żeby pokonywać tych ludzi swoją umiejętnością wysłania się, erudycją właśnie, to jest słowo mm. klucz w tej grze, chociaż nie pojawia się chyba za często, jeśli w ogóle... Ale po drodze miałem na przykład dwóch gentlemanów, którzy nie mogą wejść do willi tylko z tego powodu, że wzajemnie się przepuszczają w drzwiach i nie mogą stwierdzić, nie mogą że do kogoś będzie należało ostatnie słowo, że proszę wejść i ktoś tam wejdzie. I to jest taki w sumie element, który nam pokazuje, o co w tej grze może chodzi, bo kiedy się do tej willi już dostaniemy, to po jakimś krótkim wprowadzeniu się dowiemy, że profesory nie wyjdzie nam na przywitanie, tylko się z nimi porozmawia za pomocą takiej dziwnej maszyny do rozmawiania. Wystają ze ściany takie usta, mechaniczne ręce i ona ta maszyna z nami rozmawia. No, to, co się z nią później stanie, po co ona tam jest, tak dalej, to już jest kwestia dalszej części fabuły. Ja natomiast może przejdę do sedna tej gry, do walki, bo y, w tej grze musimy bardzo dużo... Y, żeby poprząć fabułę zresztą, musimy dużo porozmawiać w ten sposób, żeby wygrywać. Bo kiedy bo oczywiście możemy rozmawiać z tymi postaciami na ekranie, w sposób neutralny, czyli po prostu jak w tą grze RPG, za pomocą dialogów. No właśnie, jak wygląda rozmowa? Można samemu pisać? Nie, właśnie, nie, nie, właśnie. To ma z rozmową w ogóle niewiele wspólnego, bo oczywiście te teksty fabularne się pojawiają, można rozmawiać na wybrane tematy. Tak to wygląda, że wybieramy sposób, w jaki czyli czy plotkujemy, czy pytamy o coś, czy właśnie walczymy na słowa. I w ten sposób, roz, roz, na przykład plotkując, poznajemy nowe tematy do rozmów i one z kolei napędzają fabułę, więc też jest istotne, żeby ze wszystkimi postaciami w budynku porozmawiać. Natomiast, zanim może przejdę do walki, która jest najważniejsza, o której powiem za chwilę, powiem też, jak wygląda grafika, bo to jest grafika taka typowa dla gier RPG, japońskich gier RPG, może nawet podobna do tych gier, które zostały stworzone w RPG Makerze. W sumie nie jestem pewien, czy ta gra sama nie powstała w RPG Makerze. Z tym, że te malutkie styletki postaci, które są na tej mapie, nie mają detali, tylko są jedną wielką sylwetką z kolorem. Każda postać się wyróżnia innym kolorem. Zresztą ten kolor też jest potem pokazany. Ten kolor to jest kolor jej odzieży, ponieważ kiedy już na przykład rozmawiamy z kimś albo walczymy, to są pokazane takie bardzo ładnie namalowane grafiki tych postaci. I one są już. Zresztą grafiki są fenomenalne, moim zdaniem są bardzo fajne te grafiki. Tak samo jak ciekawa jest muzyka w tle. I ciekawe są też dźwięki, ponieważ kiedy rozmawiamy z kimś, to oczywiście nie słyszymy nagranych dialogów, bo to dużo pieniędzy, żeby takie dialogi nagrać. Ale za każdym razem, prawie za każdym razem, to można zresztą wybrać w opcjach, jak często się pojawia to. Jeżeli ktoś się odzywa, w sensie pojawia się tekst, który on mówi, to pojawia się jakiś od niego odgłos. Zwykle jest to jakiś tak Coś takiego, takiego, albo już ok", sząknięcie. Zależy też od tonu tej rozmowy. Więc to jest bardzo zabawne, że nasza machalerka się tam. Czy coś tam jej się nie pasowało i tak kum, kum", sząknęła, albo ktoś tam. Kum, kum, kum", że coś tam. A, próbuję. Jest to bardzo zabawne i tych nagrań jest dość sporo, dla każdej, oczywiście postaci oddzielne. Ale przejdę teraz do tego, że musimy w często w wielu sytuacjach walczyć na te słowa, więc wybieramy zamiast plotki lub czegoś tam, wybieramy tryb walki i otwiera się taki ekran: sylwetka nasza po prawej stronie, sylwetka przeciwnika po prawej stronie. Jest taki duży wskaźnik yy, z takim znacznikiem po środku, i wygrywa ten, kto przyciągnie ten znacznik na swoją stronę a do tego, żeby go przyciągnąć, to już trzeba wielu, wielu bardzo wielu skomplikowanych operacji, mianowicie y, walczymy na słowa, ale tak naprawdę nie zobaczymy tego tekstu, który między sobą wymieniają bohaterowie, więc od razu uprzedzam, że tam nie ma jakichś y, wielkich dyskusów. Często w części fabularnej, kiedy walczymy, pojawia się jakiś wstęp do rozmowy, że na przykład wiemy, o czym oni gadają, ale tak czy jak po prostu jest ekran walki i tam żadnych słów już y, nie, nie uświadczymy. Natomiast uświadczymy wiele różnych y, opcji, w, y, za pomocą których rozmawiamy, mianowicie y, chodzi o to, żeby ten... Chcę znacznie się na swoją stronę i teraz wymienię trzy typy y, komentarzy, zdań, wypowiedzi, które możemy zas zastosować w walce. Pierwszy z nich, disruptive, czyli takie zakłócające y, wypowiedzi. One służą do tego, żeby podnieść pasek siły. Jest taki pasek siły. Y, potem jest, są y, wypowiedzi submissive, uległe, które zamieniają pasek siły na pasek taktu. A ostatnia rzecz, czyli agresywne wypowiedzi, wykorzystują pasek taktu do atakowania przeciwnika. I z tych trzech wypowiedzi, pierwsza, która daje nam si moc, siłę, troszkę ten wskaźnik na naszą, na naszą stronę, czy tam drugo, z drugą, zresztą chodzi o to, żeby on chyba poszedł na stronę przeciwnika. Trochę przesuwa na naszą korzyść wskaźnik, agresywne przes przesuwają bardzo na naszą korzyść wskaźnik, a te uległe, które służą tylko do zamiany siły na takt, nie w ogóle nie przesuwają wskaźnika. Przy czym dla, każdego, dla każdej wypowiedzi możemy wybrać typ wypowiedzi, tych ton wypowiedzi, tych tonów są trzy Jest subtelny, zwykły i taki przesadzony I one też mają y, wpływ na to jak, jak dużo zyskujemy tej siły Jak bardzo się przesuwa wskaźnik Albo jak, jak bardzo zamieniamy y, y, Siłę na takt Albo jak bardzo y, atakujemy przeciwnika tym taktem Więc mechanika jest dość skomplikowana Chociaż jak już za za za Zobaczymy o co chodzi, to jest bardzo prosta I wręcz można niektóre rzeczy matematycznie przeliczyć Bo tam każda akcja pokazuje nam Co ile czego się odejmie, co ile się na co zamieni Co ile czemu odbierze Yy, przeciwnikowi życia, można tak powiedzieć, życia, nie wiem. Mm. Bo jest coś takiego coś, coś, coś jak, yy, jak kompoziur, czyli opanowanie. I ono jest na początku w 100%, ale jeżeli yy, nasze wypowiedzi stosujemy dość umiejętnie, to ten wskaźnik opanowania będzie spadał i nasze ataki będą bardziej niszczące. Yy, opanowanie niszczymy w ten sposób, że stosujemy te wypowiedzi, które pokonują w systemie kamień, papier, nożyce Wypowiedzi przeciwnika Każda z kombinacji, o której wspomniałem Że jest wypowiedź typu wypowiedzi i ton Każda z tych kombinacji ma inny znaczek I te znaczki się wzajemnie w kółeczku Wiadomo, jak kamień, papier, nożyce niszczą, więc jeżeli zastosujemy taką wypowiedź, która jest lepsza od wypowiedzi przeciwnika, to on traci opanowanie i nasze ataki będą silniejsze. No bardzo skomplikowana matematyka, ale jeżeli właśnie raz czy dwa wygrane, to już załapiemy o co chodzi w sumie już będzie to dla nas bardziej formalność. Za wygrane walki zyskujemy doświadczenie, przechodzimy na kolejne poziomy. Jeżeli mamy poziom wyższy niż przeciwnik, to mamy trochę przewagi na początku, a za zdobywane punkty doświadczenia możemy kupić skille, które bardzo nam pomagają w tej walce i omijają niektóre po prostu elementy mechaniki, żeby na naszą korzyść. Więc gra jest właśnie dość skomplikowana z tego też powodu, ale bardzo ma ciekawą fabułę, bardzo ciekawa w ogóle grafika i muzyka się bardzo fajnie uzupełniają, więc jest to bardzo ogólnie ciekawa. Nie, nawet nie ze względu na te walki, ale ze względu na samą grę. Więc ja serdecznie polecam ten tytuł, mimo że jest mało skomplikowany. Kto chce zobaczyć, czy jest takim Erdutą dobry, czy pokona swoich przeciwników, może na początku potrenować, już w domu właśnie przy tej grze, a później wyjść na miasto i, i, I nie zostać chcieć... zmuszonym do wypicia trucizny. Jak to jest, nie pamiętam, który to już ten grecki filozof, on właśnie chodził tak po mieście i udowadnił ludziom, że są mniej od niego mądrzy, właśnie na, na poziomie rozmowy i go w końcu zmusili do wypicia trucizny. O to ciekawe, Ja na przykład słyszałem o filozofie, który chodził w środku dnia z latarnią i się pytali, kogo on szuka, a on powiedział, że szuka człowieka. A w, o choć bardzo, bardzo gruby tekst, bardzo mocny moim zdaniem. Okej, okay, to by było na dzisiaj już tyle, jeśli chodzi o audycję Masz3 Życia o wszystkie gry, o jakich Wam dzisiaj mówiliśmy. Ta audycja zresztą będzie w formie podcastu na iTunesie, na MixCloudzie. Wszystkie, Do wszystkich rzeczy możecie dostać za pomocą Ukośnik Masz 3 Życia, tak jak na naszego YouTube'a. Ukośnik Masz 3 Życia. Bądź Twittera Bądź Twittera, bądź Facebooka, Ukośnik Masz 3 Życia bądź właśnie na Mixcloudzie nawet mamy konto Masz 3 Życia, więc wszędzie możecie nas znaleźć, wszędzie możecie nas nawet spróbować posłuchać albo skomentować to, co, o czym mówimy. Także serdecznie zapraszamy do interakcji, a tymczasem się żegnamy. Byli z wami Miłosz Szymczak, Kamil Mazur. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.